Cześć Wam! I'm Alan Watt, Mówi Alan Watt z Dziś jest środa, 7 marca 2007. Napadało więcej śniegu przez ostatnie półtora tygodnia niż przez całą zimę i myślę, że pewnie zmienili swoje formuły Alchemyści nieba, ogromny Disneyland nad naszymi głowami, także złączyli różne mieszanki, żeby dać nam trochę śniegu. Ja nie narzekam, bo w tym regionie wszystko jest przyzwyczajone do większej ilości śniegu, wszystkie rośliny i drzewa i tak dalej i będą to potrzebować latem i niestety także komary też, bo im więcej wilgotności jest w ziemi wiosną, tym lepiej będą się hodować. Kto to wszystko wymyślił? Komary w tym raju, co? Dziwne poczucie humoru. Dzisiaj myślałem, żeby porozmawiać o tym, jak Religia, w jaki sposób religia i państwo nie, nie tylko, że zawsze byli zjednoczeni, ale także jak e, kiedy jedna część dokona celu, zmienia się w coś, co wygląda nowe, ale naprawdę nie jest, jest może bardziej efektywne w kontrolowaniu umysłów ludzi. Musimy pamiętać, że nie tak dawno temu naprawdę świat jest tak stary i ludzkość istnieje przez bardzo, bardzo długi czas, że ciężko jest większości ludziom wyjść na zewnątrz tego małego pudełka, który jest ich życiem, ich osobistą podróżą i zrozumieć, jak ludzie żyli nie tak dawno temu, Częściowo dlatego, że pokolenia są specjalnie od siebie oddzielane i jest o wiele łatwiej kontrolować ludzi, kiedy możesz oddzielić prababkę od pra dziadka, babkę od dziadka i dzisiaj nawet matkę i ojca od dziecka. O tym nie tylko dyskutowali na ogromnych spotkaniach ponad 100 lat temu, więcej niż 100 lat temu, ale też zostało to wprowadzone, do tego by zostało przeznaczone. To nie przez przypadek, ale nie tak dawno temu, naprawdę zanim zaczęły się rewolucje, przez, nowych przez nowe różokrzyżackie kabalistyczne masonerskie stowarzyszenia, które otwarcie wyszły w XVI wieku, przed tym teokracja, rządzenie przez religię było normalnością, mieli Watykan miał monopolię nad ogromną częścią świata, wyznaczali królów, pozwalali królom kontynuować, o ile zachowali się grzecznie i oddawali posłuszeństwo religii. Musieli słuchać się danej ilości rozkazów. Od czasu do czasu król obrócił się przeciwko Watykanu i mieli kłótnię i został ekskomunikowany i król nie mógł dostać się do nieba. Tym królom generalnie na tym za bardzo nie zależało i czasami zostało im przebaczony i wrócili z powrotem po małej pokucie. To, czego jesteście uczeni od małego, staje się waszą rzeczywistością. Nic nowego w nauce, jak kontrolować. W świecie, gdzie ludziom byłoby wolno dowiedzieć się o tym wszystkim, o czym chcą, używając własny umysł, i naprawdę, jeżeli się nad tym zastanowicie, jeżeli rodzicie się i jesteście nie, nie jesteście nikogo własnością państwa lub kogoś innego, moglibyście uh, mieć pozwolenie, moglibyście się nauczyć wszystkiego, czego byście pragnęli dla, dla samych siebie i bylibyście kompletnie inni od ludzi, których dzisiaj widzimy dookoła siebie, łącznie z nami, żeby, do, żeby dowiedzieć się o czym sobie tylko chcemy przez samych siebie, używając intuicję, nasze opinie byłyby kompletnie, kompletnie różne od tych indoktrynowanych, akceptowanych, uprawnionych opiniach i teoriach, które pouknęliśmy. Dlatego też Kościół był zawsze bardzo ważny. W pewnym okresie przeważał królów i królewny, przez pewien czas w XVI wieku królowie mieli podobną ilość mocy. I następnie oczywiście mieliśmy, co zostało nazwane rewolucją luterańską. Rewolucje są bardzo ważne. Kręcenie się, obracanie się. Zaplanowane oczywiście, bo żaden system lub Struktura sama w sobie nie wytrzymałaby na zawsze. Dlatego też musimy się przeistoczyć lub mieć wrogów lub coś, co będzie się jemu przeciwstawiać. Kiedy coś przeciwstawia się religii narodowej, tak jak i kraju, ci w kraju, nawet jeżeli są maltretowani lub ci wierzący, zawsze będą chwytać się bliżej tych, którzy trzymają nad nimi moc, dlatego też wojna lub groźna, groźba wojny są bardzo ważne, żeby utrzymywać kontrolę nad ludźmi. Karol Gustav Jung pokazał się w tym samym czasie co Freud, kiedy ta dosyć wczesna, eksoteryczna forma psychiatry i psychologii została e, ogłoszona całemu światu. I Karol Gustav Jung różnił się od Freuda w wielu, wielu aspektach. Freuda robotą było gruntowo, żeby spróbować, żebyśmy indywidualnie poddali jakąkolwiek myśl, że ludzkie życie jest e, w jakikolwiek sposób święte. Jesteśmy tylko formą zwierzęcia, e, wyższego zwierzęcia, które może być zmienione. Jesteśmy no, tylko odruchami warunkowymi i odzewami i rzeczy tym podobne. Co się stało w naszym dzieciństwie i układ rodzinny. Przyswoiliśmy wszystkie wady i wszystkie zalety. Kopiujemy zachowanie. Jesteśmy produktami naszego środowiska i nic innego. I dlatego, jeżeli w pewnym sensie nie jesteście święci, to jesteście jak pastylina, jak plastik, materiał do budowy, gdzie profesjonal, profesjonaliści jak Freud mogą wkroczyć i przeprowadzać na was doświadczenia i zmienić was, was w coś, co on chciałby stworzyć, coś bardziej doskonałego w jego oczach. Przeczytam trochę z książki Junga, który przeciwstawiał się, bo miał własne doświadczenia, które były inne, przeciwstawiał się kompletnie ateistycznego, przyziemnego poglądu Freuda, Wiedział, że jest więcej w ludzkiej psychice niż tylko odruchy warunkowane i neurony w mózgu. To nie robi z Was Was. I nieważne ile dyplomów połączycie razem w tych pseudonaukach, i wiele pseudonauk połączonych razem, behawioryzm i rozmaite rodzaje psychologii, nie zmienia to rzeczywistości. By bardzo chcieli, na pewno bardzo by chcieli. Może brzmi bardzo imponująco, ale nie znaczy to koniecznie, że to prawda. Zawsze dowiecie się, że w całej historii były grupy dominujące, które powstawały i upadały, kiedy nowe powstawały i pierwszą rzeczą jaką robiły to przejmowały władzę nad ludźmi, bo jed jedyni, którzy cokolwiek produkują, żeby utrzymać tych na szczycie w komforcie, to są masy na dole. To jest historia świata. To rodzaj niewolnictwa, bardzo proste. Możecie zmieniać nazwy i nazywać społeczeństwa innymi nazwami, ale jeżeli wygląda jak kaczka, chodzi jak kaczka i kwacze jak kaczka, to kaczka, widzicie. Także ta cząsteczka tu jest z książki Karla Junga. Mówi o religii jako przeciwwaga do myślenia masowego. Kiedy to pisał, niby toczyła się zimna wojna i system sowiecki... i ja wiem, że on nie wiedział, jaki jest... Y znaczy polega ten cały plan i dlatego dla niego zimna wojna była bardzo prawdziwa. Jednakże... on opisał system sowiecki bardzo dobrze. Teraz my wiemy, że system sowiecki połączył się z systemem, systemem kapitalistycznym, żeby stworzyć trzecią drogę, gdzie złączyli biurokrację stylu rządu sowieckiego i mamy fasizm elit dominujących, bardzo bogatych na samej górze i ma być jeszcze gorzej, robi się coraz gorzej cały czas, jeżeli jesteśmy ze sobą szczerze. To on mówi o religii y, jako przeciwwaga do myślenia masowego. Aby uwolnić fikcję państwa suwerennego, innymi słowami widzimy się tych, którzy nim manipulują, od każdego zdrowego obostrzenia, wszystkie socjalno-polityczne ruchy zmierzające w tą stronę niezmiennie próbują odciąć gród spod religii ponieważ aby przekształcić jednostkę, żeby była wydojna państwu, jego zależność na cokolwiek oprócz na państwie musi być mu odebrane. Ale religia znaczy zależenie na i podległość do nieracjonalnych faktów doświadczenia. Te nie odwołują się bezpośrednio do socjalnych i fizycznych stanów, ale dotyczą o wiele bardziej psychicznego nastawienia jednostki. Przez psychiczne on ma na myśli pełnowartościową całą osobę, wasza całkowitość, was, wasz umysł, osobowość, wszystko. Ale jest możliwe, możliwe mieć nastawienie do zewnętrznych stanów życia tylko wtedy, kiedy istnieje punkt odniesienia, Poza daną osobą. Religie dają lub twierdzą, że dają taki punkt widzenia. Przez to pozwalają osobie, żeby ćwiczyła swoje opinie i swoją siłę podejmowania decyzji. Budują zapasy, można by powiedzieć, przeciwko oczywistego i nieunikalnego przeboju okoliczności, na którego wszyscy są narażeni, ci, którzy żyją tylko w świecie zewnętrznym i nie mają żadnego innego gruntu pod nogami, oprócz chodnika. Jeżeli rzeczywistość statystyczna jest jedyną rzeczywistością, to wtedy jest wyłączną władzą. To jest bardzo ważne oświadczenie, które zostało powtarzane przez innych. Skoro rzeczywistość statystyczna jest jedyną rzeczywistością, wtedy jest jedyną władzą. Statystyki i gra statystyk jest sztuczką nauczoną przez religię, tylko awansowaną na lepszą wersję. Możemy powiedzieć, że są kłamstwa, są przeklętne kłamstwa, czyli bardziej zawikłane kłamstwa i następnie są statystyki, więc statystyki udają, że chowają się pod postacią nauki, a my jesteśmy wyszkoleni i przyzwyczajeni, że nauka jest następnym kapłaństwem i cokolwiek mówi musi być prawdą i używa statystyki, żeby nas przekonać o tym. Im dłużej pożyjecie, tym częściej zauważycie małe kawałeczki pokazujące, w gazetach i media, gdzie instytuty naukowe wymyślają nowe teorie cały czas, często zaprzeczając teorię, którą używali przez, jako świętą prawdę przez ostatnie 10 lub 20 lat. I nigdy nie robią z tego żadnego szumu, że teraz mają odwrotny pogląd i teraz to jest świętą prawdą. I zawsze używają statystyki, żeby usprawiedliwić każdą wersję, jaką wam dają. Także statystyki są bardzo przydatne do przyzwyczajenia ludzi, szczególnie człowieka masowego, który nie chce się odróżniać od wszystkich innych. Wtedy istnieje tylko jeden stan i skoro żaden przeciwny stan nie istnieje, wyrok i decyzja nie tylko są zbędne, ale też niemożliwe. Wtedy jednostka niewątpliwie będzie funkcją statystyk i z tego powodu funkcją państwa lub jakkolwiek moglibyśmy nazwać to abstrakcyjną zasadę porządkującą. Abstrakcyjna zasada porządku, porządkująca. Religie natomiast uczą o innym autorytecie, który przeciwstawia się autorytecie świata. Doktryna osoby uzależnionej od Boga wymaga od niej tak samo dużo jak i świat, może nawet spowodować, że całkowitość tego wymagania zdraża ją do świata tak samo jak jest zrażona do samego siebie, kiedy ulega mentalności kole kolektywnej. Może zrzec się swojej opinii i mocy podejmowania decyzji w przypadku pierwszym ze względu na doktrynę religijną, tak samo mocno jak w przypadku drugim. To jest cel, do którego religie otwarcie sięgają, chyba że wejdą w kompromis z państwem. Kiedy to robią, wolnie nie nazywać ich religiami, ale credo. To jest ta bardzo ważna część tutaj. Kredo wyraża bardzo określone, kolektywne przekonanie, podczas gdy słowo religia wyraża subiektywny związek do pewnych metafizycznych, pozaziemnych czynników. Kredo jest wyznaniem wiary przeznaczony głównie dla reszty świata i jest za, y, zatem wewnątrz przyziemną sprawą podczas gdy znaczenie i cel religii leży pomiędzy związkiem, związkiem danej osoby z Bogiem, to, to na zachodniej półkuli chrześcijaństwo, judaizm, islam, lub ze ścieżką zbawienia i wyzwolenia, jak na przykład w buddyzmie. Z tego podstawowego faktu bierze się cała etyka, która bez indywidualnej odpowiedzialności jednostki przed Bogiem można nazwać niczym więcej niż konwencjonalną moralnością. Także credo jest czymś, w, co się, w czym się rodzisz. Jest zaakceptowaną formą kolektywnych obrzędów, które zostały zbudowane przez długi czas, stają się zwyczajami, tradycjami, głównie tradycjami i początkowy zapał, który był wdrożony został zgaszony. Nie ma go. Nie ma go pod obrzędami i zwyczajami i socjalną doktryną. Czynnik wyzwoleńczy znikł. I ci ludzie dostosowują, dostosowują się do systemu państwa bo ich kościoły są zameldowane i upoważnione przez państwo, mają także wiele reguł, których muszą się słuchać, nie mogą rozmawiać na pewne tematy i państwo daje im listę, których, jeżeli są zwolnieni od płacenia podatków, nic nie jest za darmo na tym świecie, nic w tym systemie. Z tego faktu, podstawowego faktu, bierze się cała etyka, która bez indywidualnej odpowiedzialności jednostki przed Bogiem można nazwać niczym więcej niż konwencjonalną moralnością. Widzicie, kredo na tym kończy, macie konwencjonalną moralność, zwyczaje itd. Skoro są to kompromisy z przyziemną moralnością, kreda odpowiednio widzą siebie jako zobowiązane, żeby podjąć postępową kodyfikację swoich poglądów, doktryn i zwyczajów. I w ten sposób uzewnętrzniły się do tego stopnia, że autentyczny element religijny który w nich był, żywy związek i bezpośrednia konfrontacja z, z ich pozaziemnym punktem odniesienia, został popchnięty w tył. Wyznaniowy punkt widzenia mierzy wartość i wartość subiektywnego związku z religią, używając miary tradycyjnej doktryny. I w miejscach, gdzie to nie jest tak jest często spotykane, jak w protestanizmie, od razu słyszymy gadkę o pobożności, sekcjarstwie, ekscentryce itd., jak tylko ktoś stwierdzi, że jest prowadzony przez wolę boską. Kredo pokrywa się założonym kościołem lub w każdym razie z postaciami instytucji publicznych, którymi członkami są nie tylko prawdziwi wierzący, ale też ogromne ilości ludzi, którzy mogą być opisani jako obojętni do rzeczy religijnych i którzy należą do nich tylko przez przyzwyczajenie. Tu różnica między credo i religią staje się oczywista. Żeby być wyznawcą kredo natomiast nie zawsze jest rzeczą religijną, ale częściej społeczną i jako taka nie daje nic jednostce indywidualnej w formie podłoża. Żeby mieć poparcie osoba może tylko polegać na związku z władzą, która nie jest z tego świata. Te kryterium nie jest nieszczerym poparciem dla kreda, ale psychologicznym faktem, że życie jednostki nie jest decydowane tylko przez ego i jego opinie lub przez czynniki społeczne, ale tak samo bardzo, jak nie bardziej, przez transcendentalną władzę. To nie zasady etyczne, nieważne jak wzniosłe lub kreda, nieważne jak ortodoksyjne, które kładą fundament dla wolności i autonomii osoby indywidualnej, ale po prostu jedynie empiryczna świadomość, Niewymiennego doświadczenia, intensywnie osobistego, dwustronnego stosunku pomiędzy człowiekiem i pozaziemną władzą, która służy jako jak równowaga do świata i jego przyczyny. To sformułowanie nie będzie się podobało ani człowiekowi masowemu, ani wierzącemu zbiorowemu. Dla pierwszego, ustawa państwa jest najwyższą zasadą dla myśli i czynów. Rzeczywiście, to był cel, dla którego został oświecony i zatem człowiek masowy udziela osobiście, osobie indywidualnej, prawu istnienia tylko do punktu, gdzie jednostka jest czynnikiem państwa. Wierzący natomiast, chociaż przyznaje, że państwo ma moralne i rzeczowe prawo, przyznaje się, że wierzy, że nie tylko człowiek, ale też państwo, które nim rządzi, są poddani władzy Boga. I w przypadku wątpliwości, najwyższa decyzja będzie poddana Bogu, a nie Państwie. Skoro ja nie oddaję żadnych metafizycznych wyroków, muszę zostawić to otwarte. Otwarte pytanie, czy świat, to znaczy fenomenalny świat ludzi i dlatego też całej natury, jest odwrotny od Boga, czy nie? Mogę tylko wskazać fakt, że psychologiczne przeciwieństwo pomiędzy tymi dwoma dziedzinami doświadczenia nie tylko jest gwarantowane w Nowym Testamencie, ale jest też ilustrowana dzisiaj bardzo prosto w negatywnym podejściu państw dyktatorskich do religii i kościoła do ateizmu i materializmu. On pokazuje Wam dialektykę pomiędzy... Nauką, która jest nową religią i jak wszystkie religie, żeby być najwyżej, musi być całkowita i wymaga całkowitego posłuszeństwa. Widzimy to w szczepionkach które są pchane na siłę od miejsc, które nie tak dawno, niektóre nawet jeszcze dzisiaj, były nazywane służbami zdrowia. Więc od kiedy służba Wam dyryguje? I powiem Wam kiedy dyryguje. Wtedy, kiedy nie mieli okresu czasu, w którym kazaliśmy im, żeby przestali i żeby się odwalili od nas. Bo im dłużej im pozwalamy, tym bardziej stają się dyktatorscy. Taka jest natura łobuza. I nie można zaspokoić łobuza, nieważne jak bardzo będziecie pełzać. Nie można ich zaspokoić. Wymagają więcej i więcej. Na tym to polega. Na tym polega władza i moc. Tak samo jak człowiek, jako stworzenie społeczne nie może istnieć na długą metę bez związku ze społecznością, to nie mówi o wszystkich. Osoba indywidualna nigdy nie znajdzie prawdziwego uzasadnienia dla, własnej dla własnego istnienia i jego spirytualnej i moralnej autonomii, gdziekolwiek indziej, oprócz w czynniku pozaziennym, zdolnym do relatywizowania przytłaczającego, od oddziaływania e, czynników zewnętrznych. Jednostka, która nie jest zakotwiczona, powiedzmy, w Bogu, nie jest w stanie oferować jakiejkolwiek odporności ze swoich zasobów do fizycznych i moralnych pochlebień z świata. Do tego potrzebuje dowodu wewnętrznego, transcendentnego doświadczenia, który, który jedyny może go ochronić od inaczej nieuchronnego zatopienia w masie, zaledwie intelektualny lub nawet moralny wgląd w udaremność i moralną nieodpowiedzialność człowieka masowego jest tylko negatywnym rozpoznaniem i wynosi nie więcej niż wahanie się na drodze do atomiza atomizacji jednostki. Ma brak napędu przekonania religijnego, ponieważ jest tylko racjonalny. Państwo dyktatorskie ma jedną dużą korzyść, której burżuazyjny rozum nie ma. Burżuazyjny to znaczy, to stare określenie, które kiedyś używali, mówiąc o klasie średniej w sektorze komunistycznym. Także ma wielką korzyść, której klasa średnia nie ma. Razem z jednostką połyka jego siły religijne. Państwo przyjmuje miejsce Boga. Dlatego też, widząc to z tej strony, socjalistyczne dyktatury są religiami i państwowe niewolnictwo jest formą wielbienia. Ale czynnik religijny nie może być przemieszczony i sfałszowany w ten sposób, bez spowodowania tajemniczych wątpliwości, które są natychmiast tłumione, żeby ominąć konflikt z panującym trendem w stronę masowego umysłu. To widzimy w George Orwella 1984, widzimy konflikty, przez które Winston przechodzi i oni wszyscy przechodzą. To podobnie jak w programie komputerowym, gdzie cały czas jesteście unowocześniani z nowymi danymi i macie po prostu się słuchać i zmienić kierunek na zawołanie państwa. Skutkiem, który zawsze jest podobny w takich sytuacjach, jest nadkompensacja w formie fanatyzmu, który jest używany jako broń, żeby zadeptać każdy najmniejszy płomek opozycji. Tu mówi o tym, kiedy państwo staje się Bogiem. Teraz pamiętajcie, że w kompletnie przyziemnym, świetlnym systemie naukowym, który ma swoją religię, to jest religia o ewolucji i podobnie, co nigdy nie było udowodnione, potrzeba dużo wiary, żeby wierzyć w ewolucję. Mówi Wam, że jeżeli wierzycie w nic więcej niż w zbiór komórek z uwarunkowanymi reakcjami, które mogą być zmienione przez psychologię bichowiarizmu i powtarzanie i całą resztę, Wtedy, wtedy państwo może z wami robić, jakim się podoba, bo jeżeli twierdzą, że jesteście nienormalni, wtedy mogą prawo, żeby, mają prawo, żeby was unormalnić według dyktatów państwa. I jak wszyscy bogowie widzicie, państwo, kiedy staje się Bogiem, nie może mieć żadnych innych bogów przed sobą, także nie pozwolą na żaden inny punkt widzenia lub rozsądku, jeżeli chodzi o... To, kim jesteście i jakie macie odpowiedzialności w oczach państwa, nie pozwolą istnieć żadnemu przeciwieństwu. Faktycznie są gorsi od religii. Religia nawet ze swoimi całymi horrorami, których miała wiele, miała wbudowane w, w, w siebie, przynajmniej pokazywała wam hipokryzję, bo nawet nie słuchali się dyktatów ze swoich książek, których niby się słuchali. Nie było miłosierdzia w horrorach, które wywoływali, ale przynajmniej ich książki miały zapisane w sobie to, że paru mogą powiedzieć, poczekajcie, dlaczego oni palą i mordują tych ludzi, kiedy w państwie nie będzie żadnej dawanej literatury wam, żeby przeciwstawić się temu, co robią. Wolna opinia w państwie masowym jest zaduszana i decyzje moralne są bezwzględnie tłumione, na podstawie usprawiedliwienia, że cel uświęca środki, nawet paskudne. Polisy państwa są wywyższane wy wy w kredo. Przewodniczący lub szef partii staje się półbogiem poza dobrem i złem I jego wyznawcy są chwaleni jako bohaterzy, męczennicy, apostołowie, misjonarze. Jest tylko jedna prawda i obok jej żadna inna. Jest święta i nie może być krytykowana. Ktokolwiek myśli inaczej jest heretykiem, który, jak wiemy z historii, jest zagrożony różnymi nieprzyjemnymi rzeczami. Tylko szef partii, który trzyma moc polityczną w swoich dłoniach, jest w stanie interpretować doktrynę stanową w sposób autentyczny i robi to, jak mu się podoba. To powinno brzmić znajomo w waszym rozumie, kiedy widzicie, co przechodzimy dzisiaj i pamiętacie, jakie prawa zostały nam narzucone. Wszystko, wszystkie bardzo złowieczne do tego, co przyjdzie. Kiedy przez władzę masową osoba indywidualna staje się jednostką społeczną, numerem takim i takim, teraz pamiętajcie to, kiedy przez władzę masową osoba indywidualna staje się jednostką społeczną, numerem takim i takim, jakikolwiek jest Wasz numer, który Wam dali, i państwo jest wzniesione na stanowisko nadrzędnej zasady, tylko można spodziewać się, że czynnik religijny również będzie wsany w odmęt. Religia jako ostrożna obserwacja i branie pod uwagę pewnych niewidzialnych i niekontrolowanych czynników jest instynktywnym nastawieniem swoistym dla człowieka i jej objawienia mogą być śledzone przez całą historię ludzką. Tego ewidentnym celem jest, aby utrzymać psychiczną równowagę, bo człowiek naturalny ma równomiernie naturalną wiedzę faktu, że jego czynniki świadomości mogą o każdej porze być uniecistwione przez zdarzenia poza jego kontrolą pochodzące z wewnątrz jak i z zewnątrz. Dlatego powodu zawsze upewnia się, że jakakolwiek ciężka decyzja, która prawdopodobnie będzie miała konsekwencje dla siebie i dla innych, stanie się nieszkodliwa przy użyciu odpowiednich środków o naturze religijnej. Ofiary są oddawane na cześć sił, niezwykłe błogosławieństwa są wypowiadane i różne uroczystości są obchodzone. Wszędzie i we wszystkich czasach istniały uroczystości do des huetis, których magiczna skuteczność jest zaprzeczana, i które są kwestionowane jako magia i przesądy przez racjonalistów niezdolnych do wglądu psychologicznego. Ale magia ma przede wszystkim efekt psychologiczny, którego istotność nie powinna być zbyt nisko wyceniona. Wykonanie czynu magicznego, to jest w cudzysłowie tutaj, daje dla takiego człowieka uczucie bezpieczeństwa, które jest absolutnie niezbędne w podejmowaniu decyzji, bo decyzja jest nieuchronnie nieco jednostronna i jest dlatego poprawnie odczuwana jako ryzyko. Nawet dyktator uważa, że konieczne jest nie tylko, żeby jego czyny państwowe były połączone z groźbami, ale też, żeby wyreżyserować je z różnymi religijnymi uroczystościami, orkiestrami, dętymi, flagami, sztandardami, paradami i ogromnymi demonstracjami. Wszystkie nie różnią się w zasadzie od kościelnych procesji, kanonady i sztuczne ognie, ognie żeby zastraszyć demony. Tylko sugestywna parada pokazująca moc państwa wzbudza zbiorowe poczucie bezpieczeństwa, które odwrotnie od religijnych demonstracji nie dają osobie indywidualnej ochrony od własnego wewnętrznego diabła. Z tego powodu ta osoba tym bardziej będzie chwytała się autorytetu państwa, to znaczy masy, dostarczając siebie psychicznie i moralnie, zatem samemu udzielając ostateczne poprawki do własnego społecznego osłabienia. Państwo, tak samo jak Kościół, wymaga entuzjazmu, własnego poświęcenia i miłości. Jeżeli religia wymaga lub zakłada z góry strach przed Bogiem, państwo dyktatorskie upewnia się, że dostarczy niezbędny terror. Kiedy racjonalista kieruje swoją główną moc ataku przeciwko magicznym efektom zapewnionym przez tradycję, w rzeczywistości kompletnie nie rozumie o co chodzi. Najważniejszy punkt, efekt psychologiczny jest przeoczony, chociaż obie partie używają go dla dwóch odmiennych celów. Podobna sytuacja panuje w ich poszczególnych pojęciach własnych celów. Cel religii, jak na przykład wyzwolenie od zła, zjednoczenie z Bogiem, nagroda w niebie itd., zmieniony jest w ziemne obietnice, jak wyzwolenie od przejmowania się o codzienny chleb, sprawiedliwa dystrybucja rzeczy materialnych, uniwersalny dostatek w przyszłości i krótszy tydzień pracy. Że spełnienie tych obietnic jest tak samo dalekie jak raj w niebie, tylko dostarcza następną analogię i podkreśla fakt, że masy zostały nawrócone od celu pozaziemnego do czysto świeckiej wiary, która jest wychwalana i dokładnie w tym, z dokładnie tym samym entuzjazmem religijnym i wyłącznością, jaką kreda pokazują w stronę odwrotną. Żeby siebie niepotrzebnie powtarzać, nie będę wymieniać nielicznych podobieństw między ziemną i pozaziemną wiarą, ale zaspokoję siebie przez podkreślenie faktu, że czynnik naturalny, który istniał od początku, tak jak czynnik religijny, nie może być usunięty przez racjonalistyczne i tak zwane oświecone krytyki można oczywiście przedstawić zawartości doktryny credo jako niemożliwe i je wyśmiać, ale takie metody nie rozumieją Seda i nie szkodzą czynniku religijnemu, z którego podstawa credo się składa. Religia w sensie, w sensie sumiennego respektu dla nieracjonalnych czynników psychiki i indywidualnego prze, przeznaczenia pojawia się ponownie podle zniekształcona w ubóstwianie państwa i dyktatora. Możecie wyrzucić naturę używając widły, ale zawsze powróci. Przewodniczący i dyktatorzy ważą sytuację poprawnie i robią co mogą, żeby zatuszować bardzo oczywiste podobieństwo z ubóstwianiem Cezara i ukryć prawidłową moc za fikcją państwa. To oczywiście nie zmienia nic. Jak już pokazałem, państwo dyk dyktatorskie, oprócz okradania jednostki spraw, także pocina mu grunt spod stóp psychicznie przez pozbawianie go metafizycznego fundamentu jego istnienia. Etyczna decyzja indywidualnego człowieka już się nie liczy. Jedyne, co się liczy, to ślepy ruch masy i więc kłamstwo stało się bieżącą funkcją akcji politycznej. Państwo wyciągnęło z tego logiczne wnioski, skoro istnienie wielu milionów państwowych niewolników, kompletnie pozbawionych praw, o tym zaświadcza. On tu ma na myśli system komunistyczny. Widzieliśmy to samo w Chinach też. Także on mówi, że możecie spróbować wydeptać posłuszeństwo do jednego władcy, ale z konieczności przeistoczy się i będziecie słuchać nowego władcy w podobny sposób, z podobnym fanatycyzmem, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Dlatego horror wzrasta, kiedy pingponguje między dwoma formami od religii, czyli czczenia jakiegokolwiek Boga Wam da dadzą i państwa, kiedy czcicie państwo. Jedyną różnicą w religii jest to, że w większości znajdziecie jakąś empatię dla ofiar od czasu do czasu zmieszaną z nienawiścią dla tych, którzy się z nimi nie zgadzają i taka jest prawda. Ale zawsze jest jak, jakieś miłosierdzie tu i tam z państwem, które jest prawem. Nie ma żadnego. Oboje, państwo dyktatorskie i religia, kładą nacisk na pojęcie wspólnoty. To jest bardzo ważne, bo teraz widzicie, jak to wszystko powstaje. Widzimy, jak kapitalizm i komunizm zawsze miały taki sam, taki sam cel, bo były założone przez tych samych ludzi jako dialektyka. Obydwoje, państwo dyktatorskie i religia wyznaniowa kładą nacisk na pojęcie wspólnoty. To jest podstawowym ideałem komunizmu i jest pchane w gardzicha ludzi tak bardzo, że ma kompletnie odwrotny efekt od pożądanego. Inspiruje podejrzliwość stwarzając podział. Kościół, który jest tak samo podkreślony, pokazuje się po przeciwnej stronie jako ideał wspólnoty, jest ideałem, nie rzeczywistością. I tam, gdzie Kościół jest najwidoczniej słaby, jak w protestanizmie, na i ja lub wiara, wspólne doświadczenie nadrabia brak spoistości. I to samo myślą protestaniści, że wspólnie powstaną z grobów i zostaną uratowani i, i tyle i Billy Graham jest na ich czele, z wielką flagą. Nadzieja lub wiara, wspólne doświadczenie nadrabia bolesny brak spoistości, Jak można łatwo zauważyć, wspólnota jest niezbędną pomocą w organizacji masy i jest dlatego bronią obusieczną. Tak samo jak dodanie niewiadomu ilu zer nigdy nie wyrówna jednostki, to wartość wspólnoty zależy od spirytualnej i moralnej postawy osób, z których się, się składa. Dlatego powodu nie można od wspólnoty oczekiwać żadnego efektu, który przeważyłby sugestywne oddziaływanie środowiska, to znaczy prawdziwej i podstawowej zmiany w jednostkach na dobre czy na złe. Takie zmiany mogą tylko powstać z osobistego natknięcia człowieka z człowiekiem, ale nie przez komunistyczne lub chrześcijańskie chrzesty masowe, które nie dotykają wnętrza ludzkiego. Jak powierzchniowy efekt komunalnej propagandy naprawdę wygląda, można dostrzec z niedawnych wydarzeń w Europie. W Europie. To było długi czas temu. Komunalny ideał, pomija jednostkę, która ostatecznie zaświadczy swoje prawa. Teraz elita wie, że jednostki będą musiały zaświadczyć swoje prawa i dlatego taki pośpiech. System totalitarny, gdzie wszyscy są obserwowani i monitorowani i ostatecznie wszyscy dostaną chipa. Wiedzą o tym, rozumieją, o czym Young mówi, bo mają tych wszystkich profesjonalistów i wielkie komisje i komitety, zatrudnione na cały etat um, przez nich, które pracują nad tym takimi strategiami. Rozumieją, że nie można stłumić jednostki poza pewien punkt, bo wtedy będzie musiał siebie zaświadczyć na nowo. Taka jest natura, ale wiedzą o tym. I pamiętajcie, co powiedział o wspólnocie. W agendie, agendzie 21, którą prawie każdy kraj podpisał, mówią, mówią i mówią o wspólnocie. Komunitarizm, tak nazwał go Bush, George Bush Senior i mówił, że będzie to promował. To pojęcie obszaru siedliskowego, gdzie dadzą nam wszystkim daną pracę, gdzie będziemy siedzieć na uboczu drogi, pleść ko korale i sprzedawać je turystom lub cokolwiek innego, co wymyślą dla nas. I zobaczycie to samo we wszystkich reklamach, bo reklamy nie istnieją jest, jest tylko po to, żeby wprowadzić pomysły do waszych umysłów. Tego, to jest tego duża część, ale firmy marketingowe są blisko związane z rządami i promują nowe pomysły, które są podsunięte nim przez rządy. I usłyszycie o tym, w wielu dużych firmach, duże firmy, duże firmy budownicze i całą resztę są jak, jak fabryki, gdzie wszystko jest na półkach i wchodzicie tam i w pewnym sensie wygląda jak ogromna fabryka w środku. A reklamy wam powiedzą, że są częścią waszej wspólnoty. Naprawdę, naprawdę. Są częścią waszej wspólnoty, więc czym jest wspólnota? Kupa sklepów, wymagająca, że kupicie ich towar. Faktycznie mordując wszystkie małe sklepiki dookoła, a kiedy tych już nie ma, to podwyżają ceny, także pod, podciąć ceny wpierw, następnie zamknąć ich działalność, a później ceny podwyżyć. Najstarsza gra w książce. Ale są częścią Waszej gminy. Agenda 21, Agenda ONZ jest planem na XXI wiek, gdzie ostatecznie wszyscy krok po kroku mamy być umieszczeni w tych komunalnych gminach i obszarach siedliskowych, gdzie jestem pewien, będziemy dorastać jak jakaś kupa warzyw, różne rodzaje warzyw, w którym zostaną przeznaczone odpowiednie oddania. Ty idziesz tu, ty idziesz tam, ty będziesz robił to. I ta wspaniała perspektywa, ten świat, w którym eksperci stworzą tą piękną utopię. I to właśnie mają zaplanowane i do tego wszystko zmierza. I dowiecie się, że cała polityczna, poprawna Poprawnie załoga, która zaczyna w polityce przez w, wstąpienie do komisji organizacji charytatywnych i starają się wspiąć po drabinie, mają to organizacje gdzieś tak naprawdę, po prostu wypełniają swoje kieszenie, uczą się jak grać w grę polityczną, kogo mogą poznać, co mówić, czego nie mówić, co pytać, czego nie pytać, do których grup masonerskich dołączyć się i jak całować stopy faceta, który jest prezesem Twojej Malutkiej grupy charytatywnej, bo to jest facet, który puszcza oczko i skina głową, żeby wprowadzić cię gdzie indziej, jak cię sprawdzi. Ale oni papugują to wszystko, słyszą terminy, wiedzą, że to jest to, co chcą inni słyszeć i papugują te wszystkie wyrażenia jak, jak roboty. Jeżeli usłyszycie jak biurokraci mówią do siebie, jedyne co robią to wymieniają swoje uwarunkowane, papugowane wyrażenia między sobą, a stojąc na zewnątrz, obserwując to wszystko jest dosyć zabawne, chociaż po jakimś czasie robi się nudne. To jest świat, w którym mieszkamy. To zaplanowany świat, gdzie komunizm i z technikami, które używali i eksper eksperymentowali na masach teraz zostały połączone w kapitalizmie. Komunizm i masywne biurokracje będą rządzić światem. Już się to dzieje. I Człowieka, nieludzkość do człowieka zaczyna się pokazywać. Jest tak już przez długi czas, bo biurokracje są najwspanialszą bronią, żeby zniszczyć tych na dole. Dlatego Hitler i cała jego kadra, jego biurokraci mogli przerabiać numery i figury i statystyki, bo były bezosobowe, nie byli ludźmi, tylko numerami i statystykami. Biurokraci byli bardzo, bardzo oddaleni od Obozów. I to samo stało się w systemie sowieckim ze swoją masywną biurokracją, gdzie ich wysyłali do różnych obozów na Syberii i godzili, bili, mordowali, zastrzelali. To to samo, niczym się kompletnie nie różni, ale całe doświadczenie, które zostało zebrane w obu miejscach zostało zjednoczone i wszystkie rządy nauczyły się. CIA i MI6 nauczyli się o tym wszystkim, bo dla nich kontrola masy jest niesamowito, niesamowitymi danymi. Dane, które pragną, jak to się wszystko wykonuje nigdy nie niszczą wiedzy, po prostu ukrywają je od ludzi. Także aspekt metafizyczny, o którym Jung mówi, nie chodzi mu o wyciąganie kart lu, lub czytanie gwiazd lub coś podobnego. Mówi o podstawowej potrzebie, która jest w ludziach, żeby przynajmniej wiedzieć lub dotknąć, lub odczuć coś, co jest poza kontrolą władzy lub władz tego świata. Jest to balans na zdrowie. Często jest balansem w czasie kryzysu, który pomaga człowiekowi iść w przód. Oczywiście wszystkie rekiny chcą, chcą to wykorzystać też ze swoimi obietnicami, że sprzedadzą wam doświadczenia albo przypowiedzą wam przyszłość. To jest wszystko starożytne też, ale to zostawię na następny program, faktycznie następne parę programów, ale mówi o metafizycznej, niemożliwej do sprawdzenia rzeczy, którą tylko dana osoba może doświadczyć dla samego lub samej siebie. Tak bardzo, że po prostu... Nie jesteś w stanie wręczyć to komuś innemu, nie miałoby to dla nich żadnego znaczenia i na pewno nie takiego samego znaczenia. To wasze własne doświadczenia, które przychodzą lub mają znaczenie dla was samych. To jest wasz sposób na zdrowie umysłowe, psychicznie, psychiczne zdrowie, możecie nazywać jak chcecie, bez sprzyczania się o słowa. Co on podkreśla, to to, że świat uparty i oparty na biurokratycznych polityczno biurokratycznych i naukowych instytucjach nie będzie miał żadnej opozycji, żadnych innych bogów przed sobą i będą okrutni i o wiele gorsi niż wszystkie religie, które istniały przed nimi, z całym swoim prześladowaniem. Bo w doktrynie państwa, gdzie państwo jest Bogiem, nic nie jest napisane w ich książkach, co wskazuje, że muszą mieć współczucie lub miłosierdzie. I tak samo jak ktoś, kto stracił kontrolę, Przechodzą przez szał wściekłości, niszcząc cokolwiek, stoi im na drodze, aż będą fizycznie zmęczeni i mogą stworzyć duże szkody podczas. Tak samo jak jest z Państwem, ze swoją mocą i siłą, bo doprowadzili, doprowadziliby nas wszystkich do zastoju ostatecznie i samych siebie też, do, do całkowitego horroru, zanim by się wyczerpali. I tylko wyczerpienie by ich zatrzymało. Fanatyzm ma okropną, okropną twarz. Now, Carol Jung miał swoje własne doświadczenia, które niektórzy nazywaliby metafizycznymi. I to spowodowało, że przeciwstawił się Freudzie, który był kompletnym ateistą, przynajmniej udawał, że był. I musiał, bo jego rola była, żeby przekonać ludzi, że jesteśmy tylko kluchą protoplazmy i komórek z wrodzonymi programami i tak dalej. Możemy być manipulowani, jesteśmy bardzo ulegli i możemy być udoskonaleni, żeby służyć systemowi. Tą książkę <trym i> warto przeczytać, pamiętając, że Young could also lose himself. Czasami gubił się w tym, co było i nadal jest, młodą doktryną. Nawet nie powinno się nazywać doktryną, bo jest poskładane z wielu teorii, z wieloma błędami, które zostały udowodnione. Ale przynajmniej była to próba, żeby zrozumieć niektóre rzeczy, z których jesteśmy stworzeni. Niestety, jeżeli wytłumaczysz czym ludzkość jest lub czym jest jednostka, pokazujesz słabości dla tych, którzy wykorzystają społeczeństwo. Psychiatryka jest w łóżku, w łóżku z totalitaryzmem. Było tak od początku. Było zadecydowane dawno temu, że psychiatryka będzie użyta jako jeden z głównych narzędzi razem z psychologią i behawioryzmem, żeby stworzyć nowy świat, nowy typ społeczeństwa, bardziej posłusznego, uległego, funkcjonalnego, prak praktycznego społeczeństwa, używając swoje nowe nauki, które rozumieją jak działamy. Także cała nauka jest wykorzystywana. Pudełko Pandory jest otwarte. I ci, którzy władzą zawsze wykorzystują. I ich pierwszą pracą zawsze jest, aby utrzymać tą władzę we własnych rękach. I skoro żyjemy w zawziętym społeczeństwie opartym na pieniądzach, i gromadzeniu pieniędzy, co to znaczy, że ci, którzy nie mają pieniędzy, są przestraszeni, że będą kompletnie biedni i bezdomni. I to naprawdę jest wpajane we wszystkich. Mamy nadrabianie w ludziach, którzy wspinają się na szczyt, także mają o wiele więcej niż e, kiedykolwiek będą potrzebować. I niszczą inne życia podczas wspinania się i to nazywa się sukcesem zawodowym na tym szalonym świecie naszym. Jestem wdzięczny dla ludzi, którzy do mnie piszą. Nie mogę odpowiedzieć na wszystkie maile. Jest ich za dużo. Zaznaczam je, żeby odpowiedzieć później, ale nigdy nie mam czasu. Często wyłączam telefon teraz, bo nie mogę siedzieć i żyć na telefonie i jeść i robić wszystko, co muszę robić. Ale je czytam. I jest tam dużo ludzi na całym świecie, ogólnie odizolowani od siebie, którzy rozumieją, o czym mówię. Rozumieją także, że ja niekoniecznie im mówię, że będą mieli jakąś inną utopię. Po prostu mówię, jak sprawy wyglądają. A jednak przez zrozumienie tego wszystkiego możecie uciec od ogromnego ciężaru, niepewności i strachu. Po to bierze się z braku zrozumienia, reagujecie na rzeczy, które nie mają dla was sensu. Kiedy mają sens, wiele tego zmartwienia odchodzi i odzyskujecie szacunek do samych siebie. I przestajecie się obwiniać za cokolwiek, za niewypalone małżeństwa, na czymkolwiek jesteście utknięci. Większość związków nie ma szansy, jak płatek śniegu w nie ma szansy. Specjalnie, bo wybrali upcie za cel ataku, dawno temu, żeby ich oddzielić i żeby nie mogli ze sobą żyć przez długi czas. To wszystko było specjalnie zagłada jednostki rodzinnej. Wszystko zapisane w manifestie komunistycznym w różnych, w różnych jego punktach. Przeczytajcie, dowiecie się, że wszystkie zostały wypełnione i tak jak planowali, dwie ścieżki złączyły się kapitalizm i komunizm na następną część, część przedstawienia. Mam nadzieję, że dałem wam trochę do przemyślenia. Zawsze możecie kupić Junga książkę The Undiscovered Self. Tak się nazywa The Undiscovered Self. On skrobie powierzchnię, sam nie wiedział wszystkiego, ale przynajmniej chciał szczerze przekazać poglądy, które... Nie były łatwo zaakceptowane przez jego przez jego rzekomy zawód. A potrzeba trochę odwagi, przynajmniej, żeby sprzeciwić się Masie w każdym czasie, każdej erze, każdej sytuacji. Ode mnie i od Hamisza dobranoc i niech wasz Bóg lub Bogowie ale na pewno nie Wasza doktryna idą z Wami. born oh. of oh. oh.